na piąta, Tulska, ta Tadrachowa – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! – A, to wy, do Siewiczowej, ta praczka! – Rączki całuję wielmożnej pani gospodyni! – A cóż to? Będzie znów duże pranie? – Niech mnie ciocia pozwoli. – Do Tadrachowej. – Nie, moja dobra kobieto! My tu was wezwali całkiem o co innego! – Rączki całuję! – Tu chodzi o Hankę. – Aaaa! – Widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. – Cóż ty! – Zaraz, ciociu. – Doskonały mąż. Otóż, ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik wychowany cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hańczyna. Bo w takim małym mieścinie to rozmaicie, jak to pani Tadrachowa wie. – No, no, tak, wielmożna pani, niby to swoja rzecz. – Właśnie, więc co do Hanki. Jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta Tadrachowa powie pod przysięgą, jak na spowiedzi, bo to ważna sprawa. – Niby co do Hanki, a wielmożna pani, ta dziewczyna była jak szkoda. Nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc? Przed przenajświętszym sakramentem. Za nią, jak za siebie. No, a ten finanswach? To inszość. On się z nią zaręczył. A co do tamtego, to o... Tylko, że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się... – To ślimaczy, ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. – No, a tu w mieście? – A to już chyba wiem, można pani gospodyni wie, bo przecież dziewczyna niby tu, jakby pod opieką. – Chwila milczenia. – Może się pani co trochę wódki napije? – Rączki całej wielmożnej pani. – Ja przysięgłam od wódki! – śmieje się Siewiczowa, śmiejąc się. – Ale od likierku? – No, chyba! – Siewiczowa do Dulskiej. – Daj, Anielko, coś słodkiego! – Dulska wychodzi. – Pani Tatrachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za niego, co się jej trafia? – Proszę, wielmożnej pani, jak się jemu podoba? To chyba nie będzie taki skrupulant. To u państwa takie wymysły. A potem, czy ja wiem. Duska wraca z kieliszkiem likieru i stawia przed Adrachową. Pijcie. Rączki całują, rączki całują. Pije. Hi, hi, hi. Dobre? Aż mgli takie dobre. Więc...